Wibracja 65. Otwórz swoją koronę. Czakra korony jest centrum o najczystszej energii. Znajduje się zaraz nad głową i przedstawiana jest jako kwiat lotosu. Jest związana z naszym duchowym połączeniem i najgłębszym poznaniem. Wszechświat kieruje tam swoje wsparcie, miłość i przewodnictwo. Czakra korony, lśniąca fioletowym lub czysto kryształowym światłem, jest najbardziej stabilnym centrum energii. Rzadko ulega zanieczyszczeniu i prawie zawsze funkcjonuje w harmonii. Czasem jednak jej równowaga ulega zachwianiu. Czakra korony jest na ogół otwarta. Jeżeli jednak odwrócimy się od naszej duchowej natury, pokłócimy się ze źródłem lub zaczniemy wierzyć, że po śmierci nic nas nie czeka, zamykamy tę przestrzeń. Taka samotność i bezradność, nawet podświadome, oddalają nas od wszechświata. Myślę, że podobne uczucie jest nam wszystkim dobrze znane. Czasem jest ono jednak potrzebne, aby zmusić nas do odzyskania sił niezbędnej do zmian. Napędzany nadzieją, wiarą i zaufaniem kwiat lotosu twojej czakry korony zaczyna się otwierać, a twoje życie ponownie nabiera barw. Do ciebie należy decyzja, kiedy otworzyć to centrum energetyczne aby poczuć głębszą miłość, wsparcie i połączenie z siłą, którą nazywamy Stwórcą. Wibracja na dziś. Skorzystaj z poniższych wskazówek, jak otworzyć swoją czakrę korony. Przyjmij wsparcie wszechświata, niech swobodnie przepływa przez Twój świat. W moim wnętrzu jest energia wyrażona wizją tysiąca płatków. Pozwalam tej energii rozkwitnąć a mojej więzi duchowej wzbić się w górę. Otwieram się na należną mi miłość i wsparcie Stwórcy. Staję się światłem inspiracji, tworzenia i produktywności. Jestem gotowy, by poczuć połączenie, jestem gotowy, by poznać źródło i jestem gotowy, by pozwolić mu na swobodny przepływ przez moją istotę. Moje czakry są naładowane i zharmonizowane, a moje połączenie jest otwarte i silne. Wspaniale jest wiedzieć, że obecność poszukiwanego przeze mnie światła jest ze mną teraz i na zawsze. Dzisiaj wybieram, by ujrzeć to światło. Dzisiaj wybieram, by świecić tym światłem. Tak zatem jest. Po tej intencji, niezależnie od tego, czy spokojnie siedzisz, czy gdzieś idziesz, przyjmij energię przekazywaną ci przez wszechświat. Podziel się wibracją, mamy wybór, czy przyjąć pomoc, czy nie. Dzisiaj przyjmuję wszelką pomoc, której potrzebuję.